Minęła 17. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na Aktualności Jedynki. Maria Furdyna i Piotr Balasz. Półtorej godziny w nowym miejscu pracy. Nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego już z niego wyszli. Zbieramy najważniejsze komentarze. W najbliższym czasie stopy procentowe pozostaną bez zmian, zapowiada prezes Narodowego Banku Polskiego. Pomagają oczyszczać nasze miasta i nie szkodzą innym ptakom. W aktualnościach o Światowym Dniu Gołębia. Tylko pamiętajmy, abyśmy nie robili im krzywdy nadmiernym oswajaniem i dokarmianiem. Sędziowie opuścili gmach Trybunału Konstytucyjnego, spędzili tam półtorej godziny. Z jakim skutkiem? O tym dowiemy się niebawem, bo za chwilę ma się rozpocząć konferencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. A my zbieramy polityczne komentarze do dzisiejszych wydarzeń. Przypomnijmy, sędziowie Trybunału złożyli w Sejmie ślubowanie. Potem złożyli akty w Kancelarii Prezydenta. Łączymy się z Agatą Król. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Agato, czy dzisiejsze wydarzenia zakończą spór wokół Trybunału Konstytucyjnego? No zdecydowanie nie. Rozpoczyna się właśnie kolejna odsłona konfliktu wokół Trybunału, a ten widać bardzo wyraźnie w dzisiejszych komentarzach polityków. Obód rządzący zarzuca swoim przeciwnikom próbę destabilizacji państwa. Tak w TVP Info mówił minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek. Opozycja razem z prezydentem próbuje Pre funkcjonowanie państwa. Tutaj państwo okazało się odporne. To jest dobry dzisiaj dzień, że udaje nam się zacząć odbudowywać ten najważniejszy organ sądownictwa w Polsce. Prezes PiS Jarosław Kaczyński twierdzi z kolei, że żadnego zaprzysiężenia nie było, a dzisiejszą uroczystość nazwał deliktem karnym.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 W najbliższym czasie stopy procentowe nie wzrosną, ale też nie należy się spodziewać obniżek, zapowiedział prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński zabrał głos tuż po tym, jak Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Prezes NBP tłumaczy to niestabilną sytuacją na Bliskim Wschodzie. Przed wybuchem tego konfliktu była mowa o jednej lub dwóch obniżkach w tym roku. No Teraz nad tym został postawiony znak zapytania. Zobaczymy, co przyniosą wydarzenia. Jednocześnie prezes NBP przekazał, że miniony rok bank zakończył z ponad 35 miliardową stratą. Iran oskarża Izrael o poważne naruszenie zawieszenia broni uzgodnionego ze Stanami Zjednoczonymi, a chodzi o wczorajsze naloty na Liban. Teheran podkreśla, że oczekuje od Waszyngtonu egzekwowania rozejmu wobec swoich sojuszników. To ma być jeden z tematów negocjacji pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które rozpoczną się w sobotę w Islamabadzie. Kolejna kwestia to ciśnina Ormus.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 Tomasz Sajewicz, Polskie Radio i Otwart Północny Izrael. To są aktualności jedynki. Ponad 100 milionów złotych rocznie mógłby zyskać Kraków na wprowadzeniu tzw. opłaty turystycznej, szacują miejsca aktywiści. Przygotowali petycję do premiera. Domagają się w niej pilnego wprowadzenia opłaty, która ma rekompensować gminom negatywne skutki masowej turystyki.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 Polskie Radio. A na koniec temat w Krakowie też doskonale znany gołębie. W miastach są pożyteczne, przekonują ornitolodzy w Światowym Dniu Gołębia. Jak mówi kierowniczka Ptasiego Azylu w Stołecznym Zoo, Angelika Gackowska, gołębie to inteligentne i towarzyskie ptaki, odgrywają w miastach istotną rolę. Oczyszczają miasto z różnego rodzaju odpadków i nie przeszkadzają innym ptasim obywatelom miasta. Nie zajmują takich niż, które były, były konkurencyjne w stosunku do innych gatunków ptaków. W związku z tym zdecydowanie mogą w naszym otoczeniu żyć. Tylko pamiętajmy, abyśmy nie robili im krzywdy nadmiernym oswajaniem. I do na świecie żyje ponad 350 gatunków gołębi, a ich liczba szacowana jest łącznie na 400 milionów. To była aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Na krańcach wschodnich, a także w górach może pojawić się deszcz ze śniegiem, a w pozostałych regionach pogodnie i z dużą ilością słońca. Na termometrach od stopnia na południu około 4 na wschodzie do 10, na północnym zachodzie wiatr jest umiarkowany tylko chwila, chwilami porwisty, a ciśnienie bez zmian. Na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali. Jedynka.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 Program pierwszy Polskiego Rady. 10 minut po godzinie 17:00 teraz na zegarach, to jest jedynkowa popołudniówka i dzisiaj w popołudniówce pojawił się temat płatnego urlopu na chorego zwierzaka, bo taki na mocy precedensowego wyroku mogą otrzymać Włosi, aczkolwiek też trwają już takie prace parlamentarne, żeby właśnie we Włoszech to uregulować jedną specjalną ustawą. Pani Katarzyna do nas napisała, u nas, czyli w Polsce taki projekt nie miałby szans, bo wciąż pokutuje stwierdzenie, że to tylko zwierzę. A pan Marek dopytuje to tylko na psa i na kota. Nie wie pani, czy na koguta, na kurę też by przysługiwało, bo mam tego trochę i gdyby się rozkorowały, to korzystałbym z tego. Uspokajam panie Marku, że dla pańskich kogutów jakby co zrobimy wyjątek. Lukę w prawie. O. 22 139 22.02 to jest telefon do nas. Ekspres jedynki. No już za chwilę w Ekspresie 1 będziemy rozmawiać o tym, czy powinniśmy zadbać o nasze cyfrowe życie po życiu, czyli o taki cyfrowy testament. Myślę, że dobrym pomysłem jest, nie wiem, zapisanie gdzieś tego i po prostu powiedzenie jednej osobie, gdzie to mam i tyle. I co by tam się znalazło na tej liście? Na pewno konto bankowe. Myślę, że social media też jakieś, no bo wiadomo, że w razie wypadku, no nie ma co, żeby to było dalej. No właśnie, jak się za to wszystko zabrać i przede wszystkim po co? O tym w popołudniówce już za chwilę. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu, teraz lata 80. Human League. Czwartkowy Ekspres Jedenki, 14 minut po godzinie 17. No i już teraz po południówce pytania, które tak myślimy warto sobie zadać, czyli co się stanie z naszymi kontami w mediach społecznościowych, kiedy nas już nie będzie, ale nie tylko z nimi, bo także z mailami, z różnymi subskrypcjami, no i milionem innych miejsc, w których w sieci jesteśmy obecni. Czy myślimy o tym, żeby stworzyć taki cyfrowy testament? Moja żona ma dostęp do wszystkich moich mediów społecznościowych. Właściwie ja nie mam konta, tylko żona ma konto w banku, bo to ona trzyma pieniądze w domu, więc gdyby nie daj Bóg, twu, twu, twu coś by mi się stało, to myślę, że miałaby dostęp do wszystkiego. Do Facebooka, do mojego maila. Mamy wszędzie te same hasła, więc jakby ona z automatu wie jak się zalogować na moje konta. Kiedyś na pewno o tym pomyślam, no, na razie się raczej że nie przejmowałem no raczej własnego pogrzebu raczej nie ponowałem. To nie jest najgłupszy pomysł. No w razie wypadku, no mimo wszystko ktoś by miał ten dostęp. Myślę, że dobrym pomysłem jest, nie wiem, zapisanie gdzieś tego i po prostu powiedzenie jednej osobie, gdzie to mam i tyle. I co by tam się znalazło na tej liście? Na pewno konto bankowe. Myślę, że social media też jakieś, nowo. Wiadomo, że w razie wypadku no, nie ma co, żeby to było dalej. Każdy z nas może przygotować swoim bliskim coś w rodzaju testamentu cyfrowego. Mówi Krzysztof Kołacz, podcast i newsletter, bo czemu nie? Powinniśmy udostępnić listę tego, gdzie my jesteśmy. Nie tylko w mediach społecznościowych, w ogóle w sieci, gdzie my istniejemy. Jeżeli ktoś korzysta z jakiegoś banku haseł, typu nie wiem, hasła systemowe na urządzeniach Apple, czy nie, One Password i tego typu usługi, no to podać namiary na te usługi. Hasła niekoniecznie są tutaj turbo wymagane, bo właściciele mediów społecznościowych tych wielkich platform nie będą chcieli od nas haseł do kont zmarłych, wręcz nie mogą tego chcieć. Natomiast jeżeli my wystąpimy odpowiednią procedurą, każdy właściciel dużych platform ma tę procedurę opisaną inaczej, o to, że chcemy po na przykład zmarłym partnerze usunąć jego konto z sieci, to przejdziemy tę procedurę według wytycznych danego właściciela platformy społecznościowej. Taka kobieta umarła, no i teraz jej filmiki latają po internecie, nie? To może być traumatyzujące, kiedy gdzieś tam istnienie w tej sieci, te wirtualne nam ciągle przypomina o jest sobie, że ona gdzieś tam istnieje, że chciałbym móc sam zadecydować o tym, czy moja żona w internecie, twu, twu, twu odprócz, <śmiech> będzie wirtualnie po śmierci, prawda, jako te tam immo, memorandum, to ja nie pamiętam, czy chciałbym, żeby to konto zniknęło. Tak, chciałbym móc o tym zdecydować. To, że nasze konto w mediach społecznościowych zostanie i po prostu będzie pojawiało się innym znajomym. Kiedy nas już nie będzie, to jeszcze nie największy problem. Są przypadki w Stanach, gdzie ktoś umarł, ktoś młody. Te konta zostały oczywiście bez wiedzy bliskich, poprzejmowane i na przykład na zmarłe osoby, co jest gdzie gdzie na świecie możliwe, jakkolwiek to irracjonalnie nie brzmi, ktoś na przykład pozaciągał jakieś kredyty. Nie? No niestety, na wiele innych niecnych sposobów może ten nasz profil post-mortem być wykorzystywany. Weronika Puszkar, nasza reporterka o to pytała. W naszym studiu adwokat Michał Kibil, kancelaria DGTL, taka kancelaria, która specjalizuje się w transformacji cyfrowej, także technologiach. Dzień dobry panie mecenasie. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Jaki piękny radiowy głos. Bardzo miło nam gościć po popołudniówce. Panie mecenasie, za chwilkę wrócimy do tego cyfrowego testamentu, ale korzystając z, z okazji, muszę zapytać o komentarz do tego wszystkiego, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego. Cały czas trwa wystąpienie prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Bogdana Świeczkowska. Lada moment powinno być wystąpienie szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Nie będę pana mecenasa pytać o to, czy to co dzisiaj w Sejmie się wydarzyło, czyli ślubowanie sześciorga nowo wybranych sędziów kończy ten spór, czy go zaczyna, no bo właściwie to jest pytanie retoryczne, raczej ten spór będzie trwał. Natomiast jestem ciekawa, co w pańskiej opinii będzie teraz się działo w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach. W jakim w ogóle my rzeczywistości prawnej będziemy funkcjonować? Mógłbym powiedzieć pomidor. Czy Niestety największym problemem, z którym się mierzymy, jest to, że nie mówimy o prawie. Mówimy Tylko o upolitycznieniu, mówimy o opiniach, mówimy o omijaniu regulacji. I to niestety ma już miejsce od dobrych kilku lat, kiedy Trybunał przestał być sądem prawa. Stał się sądem bardzo upolitycznionym także w zakresie decyzji, kto będzie członkiem Trybunału. I dzisiaj to, z czym się spotykamy, to jest kolejna faza tego sporu. Sporu faktycznie politycznego, nie sporu merytorycznego. Przepisy są bardzo jasne i bardzo klarowne. O Trybunale Konstytucyjnym mówi Konstytucja i o wyborze sędziów Trybunału też mówi Konstytucja. Przepis Konstytucji 194 mówi o tym, że sędzia Trybunału jest wybierany przez Sejm. Z chwilą wyboru przez Sejm staje się sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Później prezydent ma obowiązek odebrać od takiego sędziego. Bez zbędnej zwłoki. Bezwłocznie tak? ślubowanie jako kolejne potwierdzenie. Przy czym biorąc pod uwagę. A jeśli prezydent tego nie zrobi i na przykład ta zwłoka jednak będzie się przeciągała. Moglibyśmy mówić o odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta, taka jest rola też Trybunału Stanu do rozstrzygania takich kwestii, ale na pewno w żadnym akcie prawnym, tak w konstytucji, jak i w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym nie znajdziemy ani fragmentu, który będzie mówił o uprawnieniu kontrolnym prezydenta do decydowania, kto zostanie sędzią Trybunału, a kto nie. To jest uprawnienie Sejmu, bo Sejm de facto oddaje Trybunałowi część swojej władzy, taką negatywną część władzy w zakresie decydowania, które z ustaw, które są przyjmowane przez Sejm, powinno się uchylić i w jakiej części. I dlatego też to Sejm, a nie prezydent, wybiera sędziów Trybunału. Prezydent ma kompetencje do wyboru prezesa, wiceprezesa Trybunału i to też jest spisane bezpośrednio w konstytucji. Czyli zgodnie z literą pra prawa, teoretycznie sprawa powinna być dzisiaj uznana za zakończoną. Natomiast co zrobi prezydent, być może dowiemy się już niebawem z wystąpienia szefa jego kancelarii, Zbigniewa Boguckiego. Przypominam oczywiście szczegóły w Radiowej Jedynce, a my już teraz wracamy do tego powodu naszego spotkania, czyli do cyfrowego testamentu. Niektórzy twierdzą, panie mecenasie, że to jest w obecnych czasach już... Konieczność, Żeby taki dokument prawdziwy albo wirtualny sobie stworzyć, który zostanie przekazany naszym bliskim, a w tym dokumencie będą absolutnie wszystkie informacje o tym, co zrobić po naszej śmierci, w, tym w tych cyfrowych światach. Żyjemy w ciekawych czasach. Żyjemy w czasach, w których przestaliśmy zwracać uwagę na własność, staliśmy się użytkownikami. Coraz częściej zamiast fizycznych egzemplarzy książek posiadamy ich wersje cyfrowe. Zamiast płyt CD mamy dostęp do aplikacji, w której mamy muzykę. Nasze wszystkie informacje o nas są składowane w mediach społecznościowych, na naszych mailach, na serwerach. A to są usługi sas czyli to są usługi, które są świadczone na naszą rzecz, na warunkach, które otrzymujemy od dostawcy. Tak samo z naszymi telefonami. Ta usługa wedle decyzji dostawcy może być, możemy być jej pozbawieni w dowolnym momencie, w zależności od tego, co w tym regulaminie jest. I oczywiście jest istotny problem, który... Widzimy od kilku lat znaczy ten problem, w którym ktoś umiera i co się powinno dziać z tym kątem. Niektórzy dostawcy, taki jak Apple albo Google, już rozwiązali ten problem, znaczy wprowadzili platformy, które uprawniają wskazać dysponenta do, do, do wszystkich danych, które są zgromadzone na telefonie, poza z uchyleniem zabezpieczeń, tak żeby nasi spadkobiercy mogli mieć dostęp do naszych kontaktów, do naszych zdjęć do naszych filmów, do informacji, które gromadziliśmy w, na naszym komputerze, telefonie. Ale nie dotyczy to wszystkich aplikacji, wszystkich serwisów. Część z tych serwisów opiera się na hasłach. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze kryptowaluty, które też są powiązane z koniecznością posiadania klucza dostępu. I w zasadzie moglibyśmy mówić o pewnym zestawie dóbr w tym świecie cyfrowym, w którym tak naprawdę dzisiaj też nie dziedziczymy tego, co mamy, tylko dziedziczymy to, do czego mamy dostęp. Więc jeżeli mielibyśmy mówić o testamencie cyfrowym, to de facto ten testament cyfrowy to jest przekazanie dostępu naszym bliskim do tego, co mamy i tego, co o nas, żeby mogli podejmować o nas decyzje o tym, co się będzie z tym działo. I dlaczego jest to tak istotne, musimy powiedzieć? To już padło częściowo w materiale naszej reporterki. Jedna kwestia to jest taka, żeby na przykład nasz profil w mediach społecznościowych nie został, nie padł łupem hakerów, nie został przejęty i nie służył później na przykład do wyłudzania danych, czy pieniędzy, czy nawet e, przy, kredytów. Ale to nie są jedyne powody, dla których warto o tym myśleć, bo na przykład jak się prowadzi firmę, to Ile godzin, panie mecenasie, jest no. kluczowych? W zasadzie, jeżeli się prowadzi firmę, to pierwsze 24 godziny już są istotne, żeby móc dalej tę firmę kontrolować, żeby mieć dostęp do kont bankowych, do informacji o firmie, danych rozliczeniowych. Jeżeli trzymamy to na wirtualnym dysku, to pozbawienie nas dostępu do adresu mailowego, przez który się logujemy, to nie jest tylko utrata dostępu do maila i komunikacji z naszymi klientami, to jest utrata dostępu do wszystkich serwisów, z którymi jest powiązany ten adres mailowy, utrata dostępu do danych, które są zgromadzone, danych finansowych. Jak mamy prowadzić firmę, która wcześniej była prowadzona chociażby w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jeżeli tracimy dostęp do wszystkiego, co stanowi esencję tej firmy. No i tutaj się pojawia ten istotny problem zmagazynowania tych Dostępów i umiejętności przekazania, dziliczenia tych informacji do osób, które powinny być do tego uprawnione. Mamy do tego środki, tylko z nich nie korzystamy. To co pańskim zdaniem i co pan mecenas polecałby naszym słuchaczom zrobienia już teraz, w tym momencie, jeśli chcieliby o to swoje cyfrowe życie po życiu, niezależnie czy prowadzą firmę, czy nie zadbać. Od czego zacząć? Podobno najlepiej jest zacząć w ogóle od takiej cyfrowej inwentaryzacji naszego życia, czyli gdzie my jesteśmy, gdzie mamy konta, gdzie są potrzebne hasła i tak dalej. Zdecydowanie tak. Znaczy, sami nie jesteśmy pewnie świadomi w ilu serwisach, do ilu serwisów mamy dostęp, w ilu serwisach, jakie są informacje o nas, jak te gdzie serwisy, płacimy za subskrypcję? jak, jak powinno być zarządzane, jakie karty są podpięte, z których serwisów będziemy musieli natychmiast przestać korzystać, czy nasi spadkobiercy, ze względu na to, że po naszej śmierci zostanie zablokowane konto bankowe i wszystkie nasze subskrypcje przestaną być płacone. I po tej inwentaryzacji będziemy mogli podjąć decyzję, co z tym dalej robimy czy zbieramy te wszystkie hasła i umieszczamy je na kartce u notariusza. Wskazujemy wykonawcy... Można to zrobić? Oczywiście, mhm. że tak. Możemy złożyć do depozytu notarialnego dokument ze wszystkimi hasłami dostępowymi i wskazać wykonawcy testamentu, aby nasi spodkobiercy uzyskali albo konkretni spodkobiercy, albo wszyscy dostęp do tych haseł w momencie, w którym będą mieli już posiadczenie, dziedziczenie. Pewnie też warto przemyśleć, kogo wyznaczamy na egzekutora takiego cyfrowego testamentu. No, musi być to osoba, która wie, co z tym testamentem i z tymi hasłami zrobić, prawda? Zdecydowanie tak. To musi być osoba, która będzie zaufana. To będzie, to musi być osoba, która jest świadoma, co z tym zrobić. To jest osoba, która nie może mieć konfliktu interesów w tym wszystkim. To musi być osoba, która zadba o nas po naszej śmierci. Ja niestety... W... O nasze dobre imię także i wizerunek na Oczywiście, ale dochodzi niestety do takich kuriozalnych sytuacji, z którymi ja też się do dzisiaj spotykam, w których konta w mediach społecznościowych, które są niezarządzone, po śmierci nie są zamykane, ani nie jest przekazywany dostęp dla osób bliskich, bo nadal toczy się sprawa spadkowa. I już od kilku lat po moim koledze, który tragicznie zmarł w młodym wieku, dostaje co rok informacje o tym, że ma urodziny. A, Zwłaszcza, że jak Facebook powiadamia o tym, to jeszcze podsuwa pomysł, złóż życzenia. Tak. To, mhm. Mnie to mrozi. Nie mhm. jestem w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo to jest bolesne dla wszystkich najbliższych, którzy dostają taką samą informację. A, I tutaj mówimy o rzeczywistym, realnym problemie, z którym się mierzymy, którym musimy zaadresować, nie tylko z takich powodów, ale także... Z poziomu myślenia o wszystkim, co cyfrowe, jako elemencie naszej nowej rzeczywistości. Nie przekazujemy naszego dobytku tylko i wyłącznie tych rzeczy, które są namacalne. Coraz większą wartość mają te rzeczy, których po prostu nie widać. I dlaczego warto o tym pomyśleć już teraz, do czego zachęcaliśmy razem z gościem, adwokat Michał Kibil, kancelaria DGTL. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo pani redaktor. Dziękuję szanowni państwo.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 To jest radiowa 1 minęła 17.30. od aktualności Piotr Balasz. Dwoje sędziów, których ślubowanie odebrał osobiście prezydent, to urzędy. Ogłosił kierujący Trybunałem Konstytucyjnym Bogdan Święczkowski. Co z pozostałą czwórką? Trybunału Konstytucyjnego. Nie będą wykonywać obowiązków sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do czasu złożenia ślubowania w obecności prezydenta, dodał Bogdan Święczkowski. Dla niektórych prawników dzisiejsze ślubowanie szóstki sędziów w Sejmie to element przywracania normalności w państwie prawa. Nie może być momentu w państwie, że jakiś organ konstytucyjny zwal dla innych to proteza, ślubowania i kadencje ze skazą. Rozpoczyna się kolejna odsłona chaosu. Zlecz Niemiec obiecał prezydentowi USA pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa w rejonie Zatoki Perskiej. Friedrich Merz zastrzegł jednak, że będzie to możliwe dopiero po zawarciu porozumienia pokojowego. Jeszcze trzy tygodnie na rozliczenie z fiskusem. Najłatwiej to zrobić korzystając z wypełnionego już wstępnie formularza w systemie Twój EPIT. To przyspieszy zwrot podatku. W praktyce zwrot może nastąpić nawet przy przeciągu kilku lub kilkunastu dni. Czekali na to 10 lat. Mieszkańcy Krzyszkowic koło Myślenic mają bezkolizyjny węzeł i tunel pod Zakopianką. Wcześniej był to czarny punkt. Nie musimy się martwić jak przejechać, mówią. Czasami mieliśmy kilka, kilkanaście sekund, aby wbić się na Zakopiankę. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 18.00. Do godziny osiemnastej jeszcze z Państwem Ekspres Jedynki i wracam jeszcze na chwilę do tematu urlopu płatnego na chorującego zwierzaka. Ten temat pojawił się właśnie dzisiaj w popołudniówce. Różne były głosy, w większości popierające, ale były też takie głosy, że to takie fanaberie tych, co mają psiecko. Natomiast nasza słuchaczka zwraca uwagę na niezwykle ważny aspekt. Co do urlopu płatnego na zwierzaka, na psa asystującego, tak, bo Taka osoba niewidząca, która ma psa asystującego, to tak jak byłyby chore jej oczy. Właściwie w takim przypadku można by powiedzieć, że urlop płatny powinien być przyznawany bezwzględnie. 22 139 22 to jest telefon do Ekspresu 1, już teraz gra dla państwa Lemon, a za chwilę o kredytach i stopach procentowych. Trochę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 że Moje serce czuję, że Napędzasz mnie, uśmiechasz, że Znowu mi się przyśnisz że. Tak mnie słodkich myśli jesteś jak. Nie dużo Ciebie mi w Ekspresie jedynki, a my mówimy teraz, że nie dużo Ciebie mi, a dokładnie tak samo. Ekspres gospodarczy. Błażej Prośniewski, Dzień, Dzień dobry Błażej. Oczywiście mówimy o stopach procentowych, które pozostaną na niezmienionym poziomie. Tak zdecydowała właśnie dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej. Nie wiem, czy można się było tej decyzji spodziewać po tym, jak w marcu jeszcze takie delikatne obcięcie było stóp. To była decyzja spodziewana i wynik dzisiejszego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej był raczej przesądzony. Rynek właściwie nie wyceniał innego scenariusza niż ten, że stopy zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. W efekcie ta podstawowa stopa nadal będzie wynosić więc 3,75%. Według ekonomistów utrzymanie tego status quo to przede wszystkim efekt konfliktu na Bliskim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 W tym roku. No Teraz nad tym został postawiony znak zapytania. Zobaczymy, co przyniosą wydarzenia. Na razie nic nie wskazuje na to, żebyśmy się oddalili od tego celu inflacyjnego, plus minus 2,5. Choć inflacja będzie rosła szybciej od tego, co było zakładane przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie, co pokaże, pokazał zresztą już odczyt marcowy, będący na poziomie 3%. A co przyniosą kolejne miesiące? Jak mówił Kasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, z uwagi na chociażby na rządowy program CPN zapewne uda się utrzymać inflację w ryzach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 Bożej, ja mam pytanie, bo jeszcze niedawno była taka piękna seria obniżek stóp procentowych. Czy w związku z tym wszystkim, co się dzieje, możemy się spodziewać podwyżek? Nie jest to wykluczone, choć na razie mało realne. Nie jest to wykluczone dlatego, że oczywiście sytuacja inflacyjna jest niepewna. Niektórzy mówią o tym, że inflacja może do końca roku wzrosnąć do poziomu 5-6%, a to by powodowało konieczność podwyższenia stóp procentowych. Taki scenariusz jednak na razie, jak mówi Michał Stajniak, wicedyrektor,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 Teraz rynek nie wskazuje już na takie duże prawdopodobieństwo, ale w perspektywie 12 miesięcy widać jeszcze szansę na jedną potencjalną podwyżkę. W najbliższych miesiącach równie mało realna jest też obniżka stóp procentowych, choć jak mówił Bukasz Kozłowski, nie do końca jest to wykluczone w drugiej połowie roku, pod warunkiem oczywiście, że uspokoi się sytuacja na Bliskim Wschodzie.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 I jeśli do nich powrócimy, to być może to będzie nawet kwestia końcówki roku, aniżeli nawet jego połowy, które bym w ogóle odczytył jako najwcześniejszą ewentualną możliwość w ogóle jakiejkolwiek dyskusji na temat tego, czy ten cykl luzowania polityki pieniężnej chcielibyśmy w jakiś sposób kontynuować. Tak czy inaczej, obecnie pewnie czeka nas dłuższa pauza, jeśli chodzi o obniżki stóp procentowych, co nie oznacza jednak, że raty kredytów nie spadną, bowiem oprocentowanie kredytów jest ustalane w oparciu o wibor ten w umowach kredytowych jest aktualizowany raz na trzy lub sześć miesięcy. A zatem jeśli u kogoś ostatnia aktualizacja miała miejsce w październiku ubiegłego roku, to teraz, jak mówi Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz w Rękomat.pl, taki kredytobiorca może przyjemnie się zaskoczyć, bo w oprocentowaniu jego kredytu zobaczy trzy obniżki, listopadową, grudniową i tą z marca tego roku.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 Natomiast ci, którzy dopiero planują zaciągnąć kredyt, bowiem w związku z tym, że mimo wszystko perspektywa potencjalnych kolejnych obniżek mocno się oddaliła, to wzrósł wskaźnik WIBOR. I na przykład jeśli chodzi o kredyty oparte o stałą stopę, to w niektórych przypadkach ten wzrost przekroczył jeden punkt procentowy. No nie może spać nikt, kto ma kredyt. Spokojnie oczywiście. Niemniej ta dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej bez paniki można tak to ocenić. Bożej Pośniewski, bardzo dziękuję. dziękuję.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 sam sposób Takie boskie to błędos w wydaniu Robensa, chociaż nawiązanie jest, o czym sam Rubens mówił w radiowej 1 w ubiegłym roku. To jest popołudniówka, mamy za 13 minut godzinę 18 i 9 kwietnia w kalendarzu i ziom w pogodzie, na które państwo strasznie narzekają. Jak czytam państwa komentarze na jedynkowym Facebooku, no to proszę sobie teraz pomyśleć na przykład o majówce albo jeszcze dalej. My mamy teraz w ekspresie zaproszenie na to dalej właśnie, bo w piątek 8 maja i w sobotę 9 maja odbędzie się konferencja Nowoczesne Kształtujące widoczność i prawa osób z niepełnosprawnościami. To jest konferencja organizowana przez Fundację Avalon. Natomiast mówiąc tak bardziej po ludzku, to jest takie ogólnopolskie forum dialogu, które będzie poświęcone prawom, widoczności i jakości życia osób z niepełnosprawnościami w Polsce. O wszystkich szczegółach z Marią Wachowicz z Fundacji Avalon, a także doktorem Maciejem Chudkiewiczem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozmawiał Wojciech Urban nowoczesne trendy kształtujące widoczność i prawa osób z niepełnosprawnościami. Konferencja Fundacji Avalon myślę, że jest usłyszanym głosem osób z niepełnosprawnościami, które codziennie przewijają się w przestrzeni naszej fundacji, czy to na rehabilitację, czy też korzystają z porad w pomarańczowym telefonie wsparcia, zakładają subkonta, korzystają z różnych naszych wydarzeń i możliwości. Mamy też taką perspektywę już, że warto robić takie spotkania, które tworzą takie inkluzywne społeczeństwo, bo już sześćdziesiąt lat organizowaliśmy konferencję Sekson, ale stwierdziliśmy, że seksualność i rodzicielstwo to jest za mały temat, który warto by było poruszyć. Dlatego powstała konferencja Fundacji Avalon, w tym roku 8-9 maja w CIC Warsaw i online, więc można się łączyć z całej Polski z nami. I powstała ona dlatego, żeby mówić o ważnych tematach, a ich jest dużo. Asystencja osobista, dostępność, wizerunek osób z niepełnosprawnościami w mediach, właśnie też seksualność i rodzicielstwo, edukacja włączająca, czy też zdrowie psychiczne. Więc tych tematów jest naprawdę bardzo dużo i bardzo zachęcam do zapisów, bo szykują się dwa dni Prawdziwej dyskusji na temat realnych problemów osób z niepełnosprawnościami i tego, co możemy zrobić do siebie nawzajem. Materiał, którego Państwo w tej chwili słuchają, słyszą Państwo przez radio. Między innymi o tym, jak nas widzą, tak nas piszą. Niepełnosprawność w mediach. Kto tworzy wizerunek osób z niepełnosprawnością. To będzie Pańska domena podczas tej konferencji, Panie Doktorze. Czego będzie dotyczył prowadzony przez Pana panel? Nie tylko jak nas widzą, tak nas piszą, ale tak nas słyszą tak naprawdę, więc dziś perspektywa osób z niepełnosprawnościami w mediach jest dwukierunkowa. Albo mamy perspektywę ofiary i wszystko jest nas smutno. Albo mamy perspektywę bohatera i wtedy jest to człowiek, który walczy z przeciwnościami losu, nie poddaje się, ewentualnie może prosi o pomoc i zbiera jakieś pieniądze, albo przynajmniej prosi o to, żeby te 1,5% podatku przeznaczyć akurat na niego. A tymczasem spektrum osób z niepełnosprawnościami, tym czym one się zajmują, także w mediach i jak są przedstawiane, jest niezmiernie szerokie. i Doskonale o tym wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że to są normalni ludzie, którzy normalnie funkcjonują i są irytujący, wkurzający. Natomiast ważnym elementem jest to, jak my ich oglądamy, to znaczy w jaki sposób oni są pokazywani w mediach na co dzień i ta dyskusja powinna zacząć się toczyć trochę na szerszą skalę. Ja uważam, że mamy w Polsce dużo do zrobienia jeszcze i że jeszcze nie wszyscy dziennikarze Także ci pełnosprawni rozumieją w jaki sposób zdrowo, sensownie i mądrze przedstawiać niepełnosprawność, bo wciąż ja słyszę smutną muzykę, czarno-białe kadry w telewizji. To nie jest codzienność, której także osoby z niepełnosprawnościami oczekują, więc w gronie dziennikarzy z niepełnosprawnościami, choć nie tylko, zastanowimy się jak to zmienić. Państwo, nasi słuchacze mają szansę wziąć udział w tej konferencji. Wystarczy wejść na stronę Fundacji Avalon i znaleźć informacje o naszej konferencji i zapisać się. Można dołączyć do nas online, ponieważ już miejsca stacjonarne się skończyły, ale zachęcam też do zapisania się w razie, czego na listę rezerwową. I można do nas dołączyć. Konferencja też interaktywna. Będzie można zadawać pytania na czacie. Będzie można również skorzystać z różnych aktywności przewidzianych online. Formy warsztatowe również niektóre będą prowadzone za pośrednictwem platformy. Serdecznie zapraszam, a tematów jest naprawdę dużo i myślę, że każdy gdzieś y, odnajdzie się w jakimś paneli czy też warsztatów. No. Na stronie Fundacji Avalon znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące tej konferencji, a w czasie jej trwania będzie można się spotkać z autorem tego naszego cyklu Integracja, czyli Wojtkiem Urbanem. Uczestnicy konferencji będą mogli porozmawiać z Wojtkiem o wizerunku osób z niepełnosprawnościami w mediach. Wojtek będzie mógł podzielić się swoją bardzo cenną perspektywą, nie tylko zawodową, ale także osobistą, więc gorąco polecamy 8 i 9 maja. Tutaj kończymy Ekspres Jedynki. Bardzo dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia. Dobrego popołudnia. Back to Away, I felt so hurt.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 W piątek po dwudziestej Jedynka To jest radio Autopromocja Reklama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 Znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm -hmm.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 Maciej Sampolski, zapraszam. Zakończyły się drogowe utrudnienia w ciągu autostradowej jedynki między węzłami Brzeziny a Łódź Północ. 302 kilometr to właśnie tutaj, po zderzeniu osobówki z pojazdem ciężarowym, nieprzejezdny był jeden z pasów w kierunku Gdańska. Był też pokaźny 6-kilometrowy korek, ale zarówno te utrudnienia, jak i spowolnienie z trasy nam zniknęły. Coraz lepiej wygląda to wszystko między węzłami Lubcz a Mieleszyny. To już z kolei ekspresowa piątka, 127 km tej trasy, a w tym punkcie właśnie zakończyła się akcja wyciągania ciężarówki z rowu. Przez ponad 4 godziny jezdnia w kierunku Gniezna była całkowicie zablokowana, a teraz mogą Państwo jechać nią bez większych kłopotów. Korki w Warszawie na ekspresowej ósemce między Bemowem a mostem Grota Roweckiego są problemy z przejazdem i to w obie strony. Wolniej pojadą Państwo także na południowej obwodności, stolicy w okolicach Opaczy. To oczywiście jest dnia w kierunku Terespola. Zwalniają też kierowcy na krajowej siódemce między Warszawą a Łomiankami, a także na siedemdziesiątce dziewiątce w okolicach Piaseczna. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność także na S11 w okolicach Poznania. Za węzłem Ławica zaczyna się korek, który ciągnie się na jezdni w stronę Leszna, aż za węzeł Dąbrówka. Trzeba postać na odcinku ponad 4 km, a to dlatego, że na 23. kilometrze tej trasy zderzyły się dwie osobówki i jezdnia w stronę Wrocławia jest zwężona. 22, 513 i 4 jedynki. Przypominamy nasz drogowy numer.